Tak. To jest ten dzień. Dzień, w którym Franklin Mills będzie mój. Nie wiem, co prokuratorka spróbuje wskórać odnawiając tę sprawę, ale jest to moja szansa na przekonanie go, żeby umieścił Millsa pod moją opieką, w strzeżonym ośrodku psychiatrycznym. Dzięki temu będę mogła nieskrępowanie poświęcić się badaniom nad chorym umysłem Millsa, Umysłem, który jest kopalnią złota. Dzięki niemu w końcu wydam książkę w prawdziwym wydawnictwie. Makabryczne dokonania dwóch pokoleń, milsów. Hm, taki sobie tytuł. Może zabójczy milsowie. Lepiej. Swoją drogą niesamowita rodzina. Ojciec Franklina uciekł, gdy był młody. To spowodowało zejście Franklina złą drogę, ale nic nie może się równać z tym, czego dokonała jego matka. Kilka lat po ucieczce Franklina z domu zamknęła jego siostrę w szafie, doprowadzając do jej śmierci. Po umieszczeniu w psychiatryku popełniła samobójstwo. Liczba sposobów, w jaki to mogło wpłynąć na Franklina jest niezliczona. Prawdziwa kopalnia. I ta kopalnia będzie moja. Muszę się przygotować. Wydaje się, że Franklin naprawdę stracił pamięć. Jego stan jest katatoniczny. Muszę zabrać zdjęcia jego matki i siostry. Wydają się być najlepszą metodą, żeby dotrzeć do niego. Mam tylko nadzieję, że nikt nie wejdzie mi za bardzo w drogę. Felisja nie powinna być szkodliwa, ale nie rozumiem obecności Aydana Kostrofa. Po tym jak został ogłuszony, spętany, pozbawiony broni i był świadkiem śmierci innej osoby, jego stan psychiczny jest niestabilny. Nie powinien być na tym spotkaniu. Jeden mail ode mnie i nie będzie mógł wrócić do służby. Gorzej prokurator Katz. Wspaniały prokurator Katz. Jeżeli rozegram to dobrze, dostanę Milsa na złotym talerzu i będę mogła współpracować z Katzem nieco bliżej. To może być pożyteczne i przyjemne. Tak czy siak, Franklin musi być mój. Zobaczmy, czy wszystko mam iPad, mini kamera, środki uspokajające i strzykawka, to czegoś mocniejszego na wszelki wypadek. Na koniec gaz pieprzowy. Mam wrażenie, że dzisiaj może być potrzebny bardziej niż kiedykolwiek w tym zapomnianym przez Boga mieście. Caitlin, już czas. Dzisiaj Franklin Mills stanie się koroną Twojej kolekcji. 6 10 12. Mamy 17 listopada 2015 roku wtorek jest godzina druga po południu a każdy z was 5 minut wcześniej czy może 5 minut później przyjechał na posterunek policji przy 12 12000 Livernois Avenue to posterunek policji w Detroit, w tych niespokojnych czasach kiedy Detroit ma poważne problemy ekonomiczne. Posterunek policji jest obrazem tego w jakim stanie jest całe miasto. Jest to parterowy budynek z betonowym podjazdem, przed którym stoi rząd samochodów policyjnych. Równo przycięty trawnik, który gdzie nigdzie porastają chwasty, jest niejako chlubą po sterunku, ale jest to zupełnie niewyróżniający się budynek, do którego wkracza się po kolei w różnych odstępach czasu. Sam budynek jest nieco niepokojący od środka. Przez chwilę wydaje Wam się być nieco nawiedzony, gdy po chwili gdzieś zadzwoni jakiś telefon osoba na recepcji wskazuje Wam kierunek pokoju konferencyjnego, w którym czeka na Was porusznik Pierce. Ma się tam odbyć odprawa z otworzeniem sprawy Franklina Millsa, z którym każdy z Was w ten lub inny sposób jest związany i sprawa dotyczy morderstwa a raczej serii morderstw, których Franklin Mirz dokonał 22 sierpnia tego roku. Sprawa jest odkopywana w tej chwili, więc e, samo pomieszczenie, do którego jesteście zaproszeni, jest naprawdę niewyróżniające się. Wykładzina dywanowa pokryta jest serią e, różnych plam w rogu. Działa farelka elektryczna, która chodzi na pełnych obrotach, bo ewidentnie coś jest nie tak z oknami, który, przez które czuć powiew powietrza. Na dworze kłębią się na niebie ciemne chmury i w momencie kiedy wchodzicie do budynku zaczyna się lekka mrzawka, która w ciągu kilkunastu minut zaczyna się w regularny lekki deszcz, który sprawia, że... Ten zimny, listopadowy dzień staje się być jeszcze bardziej mroczny i ogólnie niemiły. Więc wchodzicie po kolei do pokoju odprawy, gdzie na stole widzicie, na jednym ze stołów widzicie już odpalony projektor, obok którego leży teczka. I możecie opisać po kolei, kto przychodzi pierwszy, jak wyglądacie, jak się zachowujecie. Ja jestem młodym prokuratorem, który ma już kilka sukcesów na swoim koncie. Jestem takim połączeniem Patricka Batemana chyba z Carl Młody, przystojny, czarujący z pieniędzmi powodzenie u kobiet, ubranych e, w płaszcz, drogie zimowe buty, rękawiczki skórzane e, i tak, mhm. no, wchodzę więc, raczej pewnym krokiem. Więc wchodzisz do na razie pustego pomieszczenia, nie wiem, co robisz, zdejmujesz płaszcz, siadasz na krześle, e, czekasz stojąc, nie wiem. E, tak. Zdejmuję płaszcz, e, rękawiczki, składam wszystko równo. E, o, odwieszam płaszcz, rękawiczki kładę przed sobą i siadam. Mhm. Kolejna osoba. Ja jestem psychologką. Caitlyn the Hammer, jeżeli dobrze czytam. E, robię... Psychological evaluations. Na, na boku mam prywatną klinikę, pracuję też jako konsultantka, wiele artykułów na blogu Wiem, o nas. Nazwie... Bardziej, bardziej, bardziej mi chodzi o to, jakby co się dzieje, jak wchodzisz i jakby opiszymy, bo wszystkie pozostałe, pozostałe gracze jakby mogą, ale nie muszą znać, kim jesteś i po prostu boisz, się, że okay. w tym momencie ktoś coś powie za dużo i e, możecie się przedstawić sobie i po drodze może wyjść, kim jesteś. <śmiech> Przepraszam, że się wcinam tutaj. Eee, ale luz, dobrze. Ale dobrze. po prostu wyobraźcie sobie scenę i opiszcie tę scenę, o, tak to wygląda. Dobra. Eee, to ja spokojnym krokiem wchodzę do pomieszczenia i sytuuję się w kącie, bez rozbierania, mhm. bez zdejmowania płaszcza, nic, na no, spokojnie. Mhm. No dobra, to jak zwykle z dużym harmiderem i z dużą, dużą hałasu wpadam ja, czyli Felicia John, Jenner. A rozglądam się nerwowo po sali, zastanawiając się, czy znowu się spóźniłam, ale widząc mało osób, oprócz mnie uświadamam sobie, że nie jest jeszcze ze mną tak dzisiaj źle. Wpadam, wyciągam z bocznej kieszeni małą paczkę tabletek przeciwbólowych, biorę jedną, zagryzam bez popijania i kontynuuję rzucie gumy. W rogu znajduje się ja kilka... Ja patrzę na... Yy... O, sorry. No, no mów, mów, przepraszam. Patrzę na... plisie, tak? Z yy, taką pewną dozą niechęci. Nie odwzajemniła w żaden <głos> sposób miłego spojrzenia w twoją stronę. W rogu znajduje się kilka półlitrowych butelek z wodą mineralną i... Chyba działający automat do kawy, więc jak też chcę, to może się poczęstować i, i co? przebudzić zmysły. A, dobra. Mam własną butelkę z małą wodą mineralną i korzystam z tej butelki. Okay. A, dobra, więc e, czekajcie jeszcze. E, w międzyczasie przychodzi e, porucznik Pierce. I dziękuję Wam, że zdołaliście przybyć. Mówię, że czekamy jeszcze na Aidena. Okej, okay. no to widzicie, wchodzi mężczyzna w wieku około 35 lat. Ubrany w czarny garnitur z białą koszulą. Wszystko spięte gustownym czerwonym krawatem. Pociągłe rysy twarzy, w średniej długości włosy, zaczesane raczej do tyłu. 3-4 dniowy zaros, mocno podkrążone oczy, a można powiedzieć, przekrwione. E, charakterystyczna rzecz taka, która od razu rzuca się w oczy, to jest e, taka, że chodzi o kuli. Tak? E, no i to chyba tyle. E, Okej, okay, więc Pierce e, bierze do ręki kubek kawy, która nie musi już być zimna, bo stała tam przez cały czas, jak czekaliście, niech aż przyjdzie. Dziękuję wam, że przyszliście. Jak wiecie, odkopujemy sprawę Franklina Millsa, która została częściowo na prośbę pana Kaca odkopana z archiwum. Z naszego punktu widzenia sprawa jest dosyć czysta, Franklin zabił 5 osób, a raczej cztery osoby i jednej nie możemy się doszukać. I, i mamy tyle świadków i tyle dowodów i poszlak, że moglibyśmy uwalić syna na długo, ale pan Kac uparł się, żeby odnaleźć ostatnią osobę zamieszaną w to wszystko, czyli Williama Bedforda, małego chłopaka, który został porwany przez Franklina i do tej pory nie został znaleziony. Sprawę nie ułatwia to, że sam Franklin wydaje się być w stanie momentami na pół i, i tak naprawdę wygląda na to, że wyparł ze swojej głowy wszystko, co się wydarzyło i po ocenie specjalistów i biegłych okazuje się, że ten mały chuj po prostu jest niepoczytalny. Ciężko mi się o tym mówi, ponieważ byłem częściowo zamieszany w tę całą akcję wtedy I, i nadal mi się podnosi ciśnienie, kiedy myślę złama się, ale ale jeśli jest jakaś szansa, żeby odnaleźć małego Williama, czy choćby jego ciało, jak już sądzę, to może to wszystko jest coś warte. E, żeby odświeżyć może całą sprawę, e, mam tu kilka slajdów i też kilka rzeczy z akt, Franklina Millsa, które może bym tutaj przytoczył i pozwólcie Wam, że przeczytam kilka rzeczy, które pozwolą Wam odświeżyć sprawę. Wiem, że dla części z Was będzie to nieco bolesne. Eee, może też z racji tego, że nie wszyscy znacie się, to pozwolę powiedzieć, kto jest tutaj z nami. Joshua Katz, o którym wspomniałem czyli prokurator, który chciał odświeżyć sprawę i pogrążyć Frankl Franklina Mielsa na Amen I Mam nadzieję, że to się uda Powodzenia Katz Felicia Jenner, która, której partner niefortunnie zginął w tamtego pamiętnego dnia E, Aidan Kostrow, który też brał u, udział w tym całym zamieszaniu i został zaatakowany przez Franklina w e, domu rodziny, która została zamordowana wówczas. E, oraz Caitlin The Hammer, która ma przedstawić e, biegłym swoją ocenę sytuacji, a również może nieco rzucić światło na zachowanie Franklina, który wydaje się być nadal w stanie pełnej negacji tego, co zrobią. Więc pozwólcie, że przy pomocy kilku slajdów e, oraz e, opisu przebiegu wydarzeń odświeżę Wam, a tym, co może nie pamiętają albo nie byli wówczas na miejscu, rzucę trochę światła. E, porusznik e, zasłania zasłony na oknach. Jak widzicie, okna już są pokryte kropelkami deszczu i równomierne stukanie w szyby daje znać, że deszcz się nas sila. Ruch drzew kilku na zewnątrz wskazuje na to, że zbiera się jakaś wichura. Przedstawia różne slajdy opisując przy okazji przebieg wydarzeń. Więc tak, mamy sobotę 22 sierpnia 2015 roku. O 10.10 .10 na 17 Powell Street, Franklin Mills atakuje i bije niejakiego Colina Tomasa, byłego kolegę z pracy w domu Tomasa. Chce odzyskać swoją broń, ale Colin Thomas już ją sprzedał. Wychodzi na to, że Franklin powierzył mu ją z tego lub innego powodu. Franklin, Franklin więc więzi Kolina znajduje niewiele ponad 100 dolarów w gotówce i kradnie samochód. To masa ciemnozielono, ciemnozielony Ford Contour z 1998 roku z tablicą rejestracyjną CHK 4PL8. Jak coś, dostaniecie kopię e, tych akt, więc e, spokojnie nie musicie wszystkiego zapamiętać. O 11.01 do 11.17 przy 414 Oakwood Street. Franklin Mills zostaje złapany na kamerze obserwacyjnej, kiedy kupuje taśmę techniczną, e, linę, gwoździe, noże, młotki, łom w Akme Bolts and Nuts. Od 12 do 15.30 na 514 South Waring Street, Franklin Mills wchodzi do domu rodziny Bedford na 514 Waring Street przez drzwi na ganku z tyłu, tutaj na. Projektorze wyświetla w tej chwili zdjęcie zupełnie typowego dla Detroit domu, który jest w stanie połowicznego rozpadu, a w tle kominy z jakiejś odległej fabryki, najpewniej na Wyspie Złuk, buchają ciemnym, onierycznym dymem. William Bedford, lat 9, i jego sąsiadka Linia Skolski, lat 55, są w domu. Lyn została zatrudniona przez rodzinę Bedfordów jako opiekunka do dzieci. Franklin Mills zabija lin Jaskulski i przytrzymuje Williama jako więźnia. Po południu Franklin Mills dewastuje dom. Zrywa tapetę, spala zabawki Williama Bedforda i inne rzeczy na podłodze w salonie. Potem Franklin Mills odcina nogi rodzinnemu psu Zapiemu. Od 13.16 do 13.18 na 17 Powell Street Kolejny Thomas, który uciekł, zgłasza się na policję i, i zgłasza napad oraz kradzież samochodu. Wydano nakaz aresztowania Franklina Millsa i zgłoszono kradzież samochodu. 15.30 514 South Walling Street Ryan Bedford, lat 43, prawdopodobnie wrócił do domu z pracy w sklepie dyskontowym Target. Franklin Mills czeka na niego. Ryan Bedford jest stracony w warunkach tortur. 16, 16.42, 514 South Warring Street. Franklin Mills zmusza Williama Bedforda, by zadzwonił do swojej szkolnej koleżanki Soraya Nadell i zapytał, czy chce się pobawić. 17.514 South Warring Street. Soraya Nadell przyjeżdża do domu w swo na swoim rowerze. Franklin Mills dusi ją w szafie na ostatnim piętrze domu. 17.52, 514, South Waring Street. Franklin Mills opuszcza Williama Bedforda, związanego w szafie na najwyższym piętrze domu, wraz z ciałem Soraya Nadell i odjeżdża w jego skradzionym samochodzie. Widzi go wychodzący sąsiad, Jerome Allen, który staje się podejrzliwy. Jerome idzie i puka do drzwi, ale nie ma żadnej odpowiedzi. Potem dzwoni na policję i podaje opis Franklina Millsa i pojazdu. 18:15 do 18:30. 58 Parson Street. Franklin Mills parkuje swój samochód przed St. Patrick's Senior Center przy 58 Parson Street, gdzie pracuje Janice Bedford, matka 37 lat. Zwabia do samochodu, ogłusza i porywa. 18:43, 514 South Warwick Street. Policjant Aidan Kostrov przybywa na 514 South Walling Street w odpowiedzi na zgłoszoną skargę Jeroma Alena. Odkrywa oznaki przemocy w domu i wzywa wsparcia, a następnie wchodzi do domu w poszukiwaniu ocalałych sprawców. 18:50 514 South Walling Street. Franklin Mills wraca na 514 South Walling Street i obezwładnia Aidana Kostrofa. Bierze go jako zakładnika i jedzie samochodem na południowy zachód wraz z William Bedfordem i Janice Bedford. Jadą wzdłuż St. Ford Street, gdzie świadkowie tracą ich ślad. 19.01.514 South Waring Street. Detektywi Felicia Jenner i Clark Glover docierają na miejsce zbrodni na 514 South Warring Street. Po odnalezieniu ciał i zaginionego funkcjonariusza Aidana Kostrowa, wydawane jest. Ogólnokrajowy nakaz aresztowania Franklina Millsa. Patrole policyjne są wysyłane do jego domu i miejsca pracy. Sprawiają raport o skradzionym samochodzie. 20.13 Zug Island. Detektyw Felicia Jenner dowiaduje się poprzez Colina Tomasa, że on i Franklin byli zaangażowani w demontaż opuszczonego statku na Zug Island. 20.32 Zug Island. Felicia Jenner i Clark Glover jadą na Zug Island i odkrywają skradziony pojazd na Molo. Felicia Jenner wzywa wsparcie i wchodzą na pokład statku. 20.43 do 20.49, Zug Island. Felicia Jenner i Clark Glover, a, który zostaje zabity na pokładzie statku w trakcie strzeliny z Frankiem Millsem, który następnie zamyka się w maszynowni. Kiedy Felicia Jenner w końcu wchodzi do maszynowni, odkrywa Franklina Millsa w stanie katatonicznym wraz z nieprzytomnym oficerem Aidanem Kostrofem i ciałem Janice Bedford. Nigdzie nie ma Williama Bedforda. 20.49. Na statek na wyspie ZUK przybywają posiłki policji, karetka i personel kryminalistyczny. Wniosek. Pomimo gruntownej kontroli sądowej, zezdania Aidana Kostrofa i poszukiwań z psami, Ciała Williama Bedforda nigdy nie zostało odnalezione. Przypuszcza się, że jest martwy. Więc to jest przebieg wydarzeń tamtego nieszczęsnego dnia. Mam tutaj jeszcze kilka innych dokumentów. Opis dwóch scen zbrodni, o których mówiłem. Raport Kostrofa i profil Franklina Millsa. na potrzebę nagrania. Mogę przeczytać Wam to wszystko po kolei. Który dokument byście chcieli usłyszeć najpierw? Ja osobiście chyba profil Millsa. Profil Millsa niech będzie. Imię i nazwisko Franklin Oscar Mills. Płeć mężczyzna. Data urodzenia 13 marca 1970 rok. Wiek 45 lat. Wysokość 6 stóp i 1 cal. Waga 165 funtów. Włosy brązowo-szare, oczy brązowe. Adres domowy 1563 Waterman Street, Detroit, Michigan 48209, Stan, Michigan. Wcześniejsze zajęcie spawacz-robotnik budowlany. Podsumowanie. Franklin Mills dorastał w Oakwood Heights w Detroit. Jego ojciec Richard wcześniej opuścił rodzinę, a Franklin dorastał wraz z matką Martą i młodszą siostrą Lisą. Franklin mógł cierpieć na zaburzenia zachowania, a nie miał wielu przyjaciół. Był znany jako dziecko z problemami, które wdało się w bójki, a przy dwóch okazjach zmuszony był zmienić szkołę. Franklin uciekł z domu w 1985 roku. Podjął kilka okazyjnych prac w północnych Stanach. Czasami wpadał w kłopoty z prawem, głównie za mniejsze wykroczenia. Został m.in. zatrzymany za napaść, kradzież, kradzież samochodu, posiadanie narkotyków i groźby karalne. Jesienią 1991 roku matka Franklina, Marta Mills, została aresztowana za zabójstwo córki Lisy Mills, siostry Franklina. Marta zamknęła ją w szafie na górnym piętrze domu, South Waring Street, 514, co spowodowało śmierć lisy z powodu skrajnego odwodnienia, ponieważ przez dłuższy czas odmawiano jej jedzenia i wody. Marta przeszła kryminalistyczne dochodzenie psychiatryczne i została uwięziona w szpitalu psychiatrycznym Long Hill. Franklin odwiedził swoją matkę w Long Hill przy jednej okazji. Sześć miesięcy później Marta Mills odebrała sobie życie. Franklin Mills przez lata zajmował różne stanowiska w budownictwie, przemyśle, spawalnictwie i ślusarstwie. Głównie przebywał w okolicach Michigan. Od czasu do czasu był aresztowany za drobne przestępstwa i spędził krótkie okresy w więzieniu. W sobotę, 22 sierpnia 2015 roku, Franklin Mills wrócił do domu rodziców przy 514 South Walling Street. Tam popełnił kilka morderstw o cechach sadystycznych skierowanych przeciwko rodzinie, która mieszkała w tym domu. Ostatecznie został zatrzymany na opuszczonym statku na wyspie Zug, odkryty w stanie katatanicznym. Kiedy odzyskał pełną sprawność zmysłów, twierdził, że nie pamięta ani wydarzeń, ani dużych fragmentów swojego życia. Przeszedł ocenę psychologiczną, ale wydają się nie być w stanie zrozumieć, że popełnił zbrodnie i możliwe motywy. Dowody kryminalistyczne, DNA, odciski palców, ślady krwi, tekstyliów pozostałości po postrzale, odciski stóp wskazują na winę Franklina Millsa za wszystkie przypisywane mu przestępstwa. Rejestr karny. 12 maj 88. Kradzież, nielegalna sprzedaż przewodów miedzianych. 10 października, 89. Napad. 23 sierpnia, 90. Kradzież samochodu. 18 grudnia, 94. Posiadanie narkotyków. 14 lutego, 95. Wandalizm. 7 sierpnia, 95. Napad. 4 czerwca, 99. Zachowanie obraźliwe 12 lutego, 2003 groźby karalne. 14, 14 września 2009 kradzież. 22 sierpnia 2015 zabójstwo, porwanie, kradzież, napad. Tak. Czyli jak rozumiem, adres, którym on popełnił te ostatnie zbrodnie morderstwa, to jest ten sam adres, w którym on mieszkał z matką tak. kilka lat wcześniej. Tak, tak. Ok. A... I ta dziewczynka została zabita w ten sam sposób, w została zabita jego siostra? Tak jest. A, mm. Dobra, mamy jeszcze e, raport Kostrofa, e, opis ofiar i dwie sceny e, z, zabój, w sensie zbrodni. Które byście chcieli dalej usłyszeć? Raport Kostrofa. Sprawozdanie Aidana Kostrofa w sprawie interwencji w sobotę 22 sierpnia 2015 roku. Przejeżdża samochodem patrolowym na 514 South Waring Street o 18.43. Wysłany potem jak sąsiad zobaczył nieautoryzowaną osobę poruszającą się po domu rodziny Bedfordów i podał opis pasujący do ciemnozielonego Forda Contura z 1998 roku, zgłoszonego jako skradziony wcześniej w ciągu dnia. Nie widzi żadnego ruchu na terenie posesji, ani na podjeździe. Zaczyna pukać do drzwi wejściowych, sprawdzając je. Brak odpowiedzi. Idzie dookoła domu po prawej stronie, patrzy przez okno w salonie i widzi oznaki włamania, wandalizmu i osoby, która może być ciężko ranna. Później zidentyfikowana jako Ryan Bedford, przywiązana do krzesła nago i zakrwawiona. Wzywa posiłki i sam wchodzi do domu, aby ustalić, czy sprawca nadal tam był i zobaczyć, czy ranny jeszcze żyje. Sprawdza puls ofiary, która najwyraźniej zmarła na skutek odniesionych ran. Zabezpiecza dolne piętro, ale widzi ślady krwi prowadzące na górne piętro. Słyszy też odgłosy szlochu, jakby pochodził od dziecka. Wysyła kolejną wiadomość do pogotowia ratunkowego i błaga, by przyspieszyli. Ślady krwi na schodach wskazują na oznaki dalszej przemocy. Zabezpiecza górne piętro i odkrywa ciało w wannie w łazience. Później zidentyfikowane jako Lynn Jaskolski. Z szafy w głównej sypialni dochodzi odgłos szlochu. Otwiera garderobę. Odnajduje ciało dziewczynki zidentyfikowanej później jako Soraya Nadal i Williama Bedford, który żyje z zawiązanymi za plecami rękami. William Bedford jest w stanie paniki. Zabiera Williama Bedforda, wynosząc go z szafy. Próbując opuścić miejsce zbrodni, schodzi po schodach i zostaje tam zaatakowany przez Franklina Millsa, który nakałtuje go łomem. Budzi się w ciemnej maszynowni po upływie nieznanego czasu. Przykuty kajdankami do zardzewiałej maszyny, brakuje mu pistoletu służbowego. Widzi Franklina Millsa zabijającego kobietę później zidentyfikowaną jako Janice Bedford. Ze względu na obrażenia i brak światła w maszynowni nie można potwierdzić, czy ktoś jeszcze tam był. Traci przytomność. Później budzi się w szpitalu. Dobra. Więc zostały jeszcze opisy dwóch scen zbrodni. Jedna to jest statek na wyspie a Druga to jest opis domu oraz lista ofiar wraz z opisem. Co chcecie dalej usłyszeć? zbrodni, poproszę. Rozumiem, że domu najpierw, tak? Domu, tak. Więc jest to scena morderstwa Dom na South Warwick Street. A. Drzwi Ganku. Franklin Mills forsuje drzwi Ganku łomem. Przez tę drogę również opuszcza Dom. B. Salon. Szlak krwi od Lyny Jaskulski sugeruje, że była tutaj ubyzła Istnieją ślady jej przyciągnięcia przez pokój i po schodach na piętro. Na środku salonu Franklin spalił zabawki i ubrania należące do Williama Bedforda. Dywan od ściany do ściany jest poczerniały od ognia. Znaleziono tutaj zwłoki psa rodzinnego, który został rozczłonkowany i pobity na śmierć. C. Kuchnia. Ryan Bedford został znaleziony nagi i przywiązany do krzesła. Stopy zostały przybite do podłogi grubymi gwoźdźmi. Tętnica udowa została rozcięta czystym cięciem. Pozostawiono go wykrwawiającego się na śmierć. Dobrze zaostrzony nóż do tego celu został znaleziony, umyty i starannie umieszczony na szmatce na zlewie. Czyli D. Hall. Miejsce, w którym zaatakowany został Aydan Kostrow i pobity do nieprzytomności, jak niósł chłopca Williama po schodach. E. Łazienka na piętrze. Lynn Jaskulski, opiekunka Williama. Brutalnie zaatakowana łomem. Atak miał miejsce na dolnym piętrze, ale wciągnięto ją do łazienki i utonęła w wannie, gdzie znaleziono później ciało. F. Soraya Nadal. Soraya Nadel, jej ręce związano za jej plecami, a usta i nos zaklejono taśmą. Pozostawiona udusiła się w szafie na piętrze. William Bedford był również związany w szafie, gdy Aydan Kostrow go znalazł. Statek na wyspie Złuk A. Schody Clark Glover został zastrzelony na klatce schodowej w drodze do maszynowni statku. B. Maszynownia. Janice Bedford została znaleziona, rozczłonkowana i zakuta w kajdanki. Aidan Kostrow został uwięziany i zaatakowany w południowej części maszynowni. Franklin Mills został znaleziony w stanie katatonicznym, opierając się o jedną ze ścian. Zalany krwią. Jest to jest to. I lista... Ofiar. To też będzie krótkie, więc bądźcie ze mną. Rodzina Bedfordów. Ryan Bedford, 43 lata, zmarły. Pracował w Target, sklep dyskontowy. Oznaki skrajnych urazów, tortur, śmierć przypisywana utracie krwi. Janice Bedford, 37 lat, zmarła. Pracowała jako pielęgniarka w St. Colonial Senior Center, Dom Starców. Oznaki skrajnych urazów i tortur. Śmierć spowodowana utratą krwi. William Bedford, 9. Zaginiony. Uznany za zmarłego. Syn Rayana i Janice. Oznaki urazu na scenie zbrodni pierwszej. Ciało nie znajdujące się na scenie zbrodni drugiej. Inne ofiary: Soraya Nadel lat 9. Zmarła. Koleżanka Williama Bedforda. Oznaki urazu. Śmierć spowodowana udoszeniem. Lynn Jaskulski, 55 lat. Zmarła. Sąsiadka i opiekunka do dziecka Williama Bedforda. Oznaki traumy. Śmierć spowodowana utratą krwi. Clark, Clark Glover. 43 lata. Zmarły. Detektyw. Śmierć spowodowana raną postrzałową. Więc e, to są ogólnie informacje, które dostajecie e, w teczce od e, pułkownika Piersa. E, więc e, Pierce po e, tym wyczerpującym wprowadzeniu mówi, że e, kierując się do Was, popijając e, resztę kawy z kubka. Jak wiecie, sprawa jest oficjalna, oficjalnie zamknięta i tak naprawdę nikt nie szuka dalszych poszlak, bo nie udało się do tej pory nic znaleźć, ale mam nadzieję, że Wasza czwórka, Waszej czwórce uda się może co nieco wyciągnąć od Franklina. W tym może Wam pomóc też Caitlin De Hammer właśnie. E, robiące ocenę psychologiczną więźnia. E, jak e, może wiecie, albo przynajmniej część Was wie e, w, o tym, e, w tej chwili organizowany jest transport więźnia Franklina Millsa, e, który będzie pod domem South Waring Street o 3.30, czyli z jakieś pół godziny I musicie mieć na uwadze, że Macie go do dyspozycji wraz z ochroną, ale Będzie musiał być z powrotem w więzieniu o 6.30 Czyli macie 3 godziny Żeby wyciągnąć coś od tego skurwysyna I w końcu dowiedzieć się gdzie jest William Mam nadzieję, że Wam się to uda, bo jest to podejrzewam ostatnia szansa, zanim na stałe zamknął go w psychiatryku. I najpewniej już się nigdy nie wiemy, gdzie znajduje się chłopak albo jego pozostałości. Czy macie jakieś pytania? Ja miałbym chyba pytanie do pani psycholog, Katelyn, która robiła obraz psychologiczny oskarżonego. Bo zastanawiają mnie rzeczy z tej znaczy, sprawy. Z, yy, ona teraz będzie robić. A, okej. Okay. Czyli nie brała udziału w tej sprawie kilka lat temu? Nie. Okej, okay, ale może. Chyba że, będzie... chyba, że coś mi umknęło i yy, Paweł. Nie, nie brałam. Okej, okay, okej. Okay. Ale. Dobra, chodzi mi bardzo. Chodzi mi o odpowiedzi, jakieś takie wskazówki, wyjaśnienia, rzeczy typu podpalanie zabawek albo na przykład dlaczego pies był ofiarą. Znaczy to też, też mnie szczerze zastanawia i bardziej bym się tu zastanowił, bo są pewne zbieżności z samego życia, samego Milsa z całą sprawą. Zresztą Miejsce zbrodni podejrzewam, że też nie jest przypadkowe. I ten pies i te zabawki i dodatkowo to, co się stało z ojcem, tak? Śmierć ojca też może być jakąś podpowiedzią do tego, bo obstawiam, że William może w jakiś sposób odpowiadać postaci Franklina, więc... No niewątpliwie są tu pewne zbieżności, Nazywa się Pierce, e Jednak... E Szczerze mówiąc to całe talenie o jego problemach psychologicznych tylko mnie doprowadza do szału, bo wydaje mi się, że on to wszystko zmyśla i dobrze wie, że ukrył ciało chłopaka, a... ale nie da się za cholerę od niego wyciągnąć nic więcej. Jak wiecie, cała ekipa szukała ciała po całym statku, ale ten cholerny smród i olej po prostu maskuje cokolwiek psy byłyby w stanie wyciągnąć stamtąd i wydaje mi się, że przeszkaliśmy od dna aż pod dek cały statek i nic nie znaleźliśmy. A tak naprawdę sam Franklin też nie miał za dużo czasu, żeby gdziekolwiek chciało ukryć, więc sprawa jest delikatnie mówiąc no skomplikowana i niewyjaśniona. A co się, właśnie tak próbuję sobie przypomnieć, co się właściwie działo z Franklinem Milsem po śmierci jego siostry? On wylądował w jakimś ośrodku? Ktoś się nim zajmował? Franklina po śmierci siostry? Tak. Eee, on opuścił dom rodzinny i zaczął łapać różnego typu roboty gdzieś na północy Stanów. Okay. I bo ile w to lat? Jak, jak to się stało? Był około dwudziestu kilku. Ok. Więc le, ledwo co wyrósł z nastoletności, ale ewidentnie ta rodzina nie była mu pisana i postanowił opuścić matkę. Okay, a wiemy, co się stało z ojcem Milsa? Czy to też jakby... Tak. Czy nie było, nie mamy to informacji? W, nie, było to... W, wydaje mi, że było to w profilu, a jeżeli nie, to przypomnę... Mogłem przeoczyć, e, przepraszam. O, opuścił on rodzinę dosyć wcześnie i zostawił matkę razem z dziećmi. W międzyczasie nalewam sobie trochę wody i poluzowuję krawat <śmiech> e, przepraszam e, Panie detektywie Pierce, Pani detektyw e, Felicia i, Panie prokuratorze i Pani psycholog e, wydaje mi się, że założenie, że e, mały William nie żyje jest e, błędne, błędne. E, po przybyciu e, na miejsce zdarzenia e, chłopiec miał e, związane ręce był w szoku. Co staram się powiedzieć, to to, że Mills miał wystarczająco dużo czasu, żeby go zabić i zrobić to w sposób bardzo wyszukany. Wystarczy zobaczyć, co zrobił z ojcem małego Williama. Wydaje mi się, że ten chłopak był mu do czegoś potrzebny. Więc zakładanie, że chłopak nie żyje, nie do końca wydaje mi się, że jest... Ile William miał lat, dokładnie jak to się wystało? Ile on był letnim chłopcem? 9-letnim. Więc no, pytanie, pytanie, jeżeli od czasu tej sytuacji, tak, coś się z nim wydarzyło. Czy Franklin gdzieś go tam porzucił, jakiś miał z nim cel związany. Pytanie, co się dzieje z nim od tego czasu, tak, że się nie ujawni, jeżeli miałby żyć. A jak długo minęło w ogóle od, jak długo czas, dużo czasu minęło od zamknięcia A, tej sprawy? No wszystko to wydarzyło się 22 sierpnia, teraz mamy listopad, więc... Okej, okay, czyli to nie jest aż taki, taki szmat czasu. No, tak, ale dziewięcioletni <coughs> chłopiec zamknięty gdzieś w środku, to szansa, że przeżyje. Zważy się, że Franklin niskim. jest, został aresztowany, więc to raczej nie jest, że ktoś się mógł nim zajmować. Hmm, raczej nie. A ogólnie Aidan i Felicia, w momencie, kiedy słyszycie, jakby odświeżenie tej historii, to zimny pot zlewa wasze plecy, przypominają sobie krok po kroku tamte wydarzenia i co się wtedy zdarzyło. Jest to co najmniej niepokojące, że musicie jeszcze raz wrócić do tamtych zdarzeń. I Czujecie a, a, pewne ciśnienie, które rośnie w was na myśl, że za 20 minut muszę się zjawić pod domem Bedfordów. Zagryzam kolejne dwie tabletki ze swojej fiolki i popijam wodą ze swojej butelki. Hmm. Sam y, dom znajduje się całkiem niedaleko. A po sterunku policji, więc y, samochodem będzie to akurat w sam raz y, y, porusznik Pierce patrzy się na Was, y, pochylając się nad stołem, opierając się o blad pyta się, czy w takim razie macie jeszcze coś do dodania zanim wyruszycie? Według mnie możemy iść zobaczyć, czy Frank Mills, Frank Millsowi odświeży się pamięć a, jeszcze, jeżeli można by na chwilę zabrać głos. A, traciłem przytomność i odzyskiwałem ją. A, z tego, co pamiętam, jak ciągnął mnie na ten e, statek, A, małego Uliama nie było. Waże swoje, więc e, potrzebował trochę siły, żeby mnie wciągnąć na ten pieprzony, przepraszam, na ten statek, więc... E, nie mogę tego zagwarantować, ale nie wydaje mi się, że w chwili torturowania a Pani Janice Bedford i mnie samego, William był na statku. Czy w ogóle jest jakaś możliwość, że zamieszane są w to osoby trzecie, czy śledztwo odrzuciło w ogóle takie, taki scenariusz? A... Nie znaleziono nikogo, kto by pasował do schematu jakby współpracy z Franklinem. Franklin też wydawał się być osobą, która stroniła od innych ludzi i poza kolejnym Tomasem, któremu ukradł samochód i pobił, nie ma nikogo, kogo można by było uznać za choć namiastkę przyjaciela. Franklin jest typem osoby bardzo zagubionej, delikatnie mówiąc i ciężko mi sobie wyobrazić, mówi Pierce w zamyśleniu, patrząc się przez okno, żeby mógł nawiązać z kimkolwiek jakąś łączność. To moje pytanie jest, A, Można? Ja tylko króciutkie pytanie mam jeszcze tutaj, bo jakby e, ile czasu minęło od, od utraty twojej przy... przytomności Aiden do momentu, kiedy ocknąłeś się na statku, bo to też myślę, że pozwoli nam określić co dokładnie mogło się w tym czasie wydarzyć Odzyskiwałem przytomność by chwilę później ją stracić W ładowni, w maszynowni tego statku było bardzo ciemno i ciężko mi określić jak długo byłem nieprzytomny a później jak długo byłem przytomny Także jak coś wysyłam wam wszystkie dokumenty na później. Super. Też, na podstawie raportu kostrofa i przebiegu wydarzeń będziecie mogli oszacować jakby linię czasową też. Nie, bo z, powiem, z, z czego wynika moje pytanie. Zastanawiam się po prostu, ile, ile miał mil z czasu i jaka jest odległość między samym statkiem a domem i co się mogło stać, bo mówisz, że w, nie, nie kojarzysz, żeby William był z tobą, Aiden, więc moje pytanie, że coś musiało się stać w takim razie w domu z nim. Pani detektyw, z tego co pamiętam, chłopak miał sklejone taśmą ręce i nogi, płakał, nie miał niczego na ustach. Płakał, szlochał, z tego co pamiętam, w maszynowni nie słyszałem jego zawodzenia, nie słyszałem jego płaczu, nie słyszałem jego krzyku. Wydaje mi się, że byłbym w stanie zapamiętać ten ważny fakt, jeżeli chłopak dawałby jakiś znak życia. Ale, tak jak wszyscy wiemy, ten statek jest e, olbrzymi, więc na dobrą sprawę nie jest powiedziane, że, że chłopak nie mógłby być e, ukryty w jakimś innym pomieszczeniu. No, kluczowy jest moment zamknięcia się Franklina za drzwiami razem ze swoimi ofiarami i do momentu aż drzwi nie zostały otworzone. Co się zdarzyło za tymi drzwiami jest tajemnicą. I w tym właśnie czasie William mógł zostać w jakiś sposób gdzieś ukryty, ale tak jak zostało wspomniane no, policja nie była w stanie dotrzeć do tego w jaki sposób i gdzie mógł ukryć chłopca. A rozumiem, że Statek został przeszukany. A czy potencjalne utonięcie też było brane pod uwagę? Nie. Sam statek jest szczelny. I unosi się jeszcze w doku do rozbierania właśnie statków. Natomiast sam, sam chłopak znajdował się. Na pokładzie, według e, też sprawozdania Kastrofa. Więc e, jeżeli utonął, to było to wszystko bardzo skomplikowane, ponieważ e, e, musiał to zrobić od momentu, kiedy w jaki sposób zakołtował kostrofa, wydostał się na dek, wyrzucił chłopaka za burtę, schował się z powrotem i poczekał na przyjazd policji. Wszystko to działo się na tyle szybko, że zostało to wykluczone. Ale tak, policja też sprawdziła taką ewentualność, czy właśnie w, w doku, w którym był rozbierany statek, czy nie znajduje się jakieś ciało. Było to bardzo trudne, ponieważ samo Zook Island jest sztuczną wyspą, na której, na której są różnego rodzaju fabryki, właśnie przerabia się różnego rodzaju metale i jest masa drobin w wodzie wokół tej wyspy, które uniemożliwiają naprawdę sensowne przeszukanie wody, ale no, wyciągnęliśmy takie wnioski, że chłopak nie mógł znajdować się w wodzie. Podejrzewamy również, że ciało wrzucone w tym miejscu, w którym ewidentnie nie było prądu, ponieważ dok był cięty od bieżącej wody, musiałoby wypłynąć na powierzchnię. Chyba, że zostało obciążone, ale to by było jeszcze bardziej skomplikowane i na granicy w ogóle jakiegoś zdrowego rozsądku. E, czy są jeszcze jakieś pytania? Chyba na ten moment brak z mojej strony. Ok. E, Caitlin? Czy jeszcze jakieś pytania? Nie, żadnych pytań. Okej, okay. Wydaje mi się więc, że. Mm, Możemy zakończyć to spotkanie i powodzenia. Dobra, więc wychodzicie przed budynek zabierając oczywiście ze sobą teczkę z materiałami przygotowaną przez porucznika wychodzicie na dwór, gdzie już konkretnie się rozpadało i zimny, listopadowy wiatr zacina. Zarzucając e, jakieś resztki liści, które nie zostały zgrabione sprzed posterunku e, i Udajecie się na 514 South Warring Street